POGO, czyli podcast o grach obezwładniających. Odcinek ósmy. Czas na wycieczkę do świata motion capture. Studio Mockup.pl to kraina pomysłowością i taśmą płynąca. Adrian Perdon opowie wam o genezie tego miejsca, spotkaniu z Andem Serkisem oraz wielu innych obezwładniających rzeczach. I właśnie na początek mnie interesuje, od kiedy jesteś nałogowcem Motion Capture. O, od zawsze. <laughs> Jeszcze jak nie było Motion Capture, tak to już byłeś. <laughs> no ja tak myślę, że nawet jak nie było Motion Capture, to ja już byłem uzależniony od mockupu. Wiesz co, no od 2007 roku, no wtedy wygrałem ten casting do, do, do Wiedźmina a i nie wiedziałem za dużo. Właściwie przeczytałem ogłoszenie, że szukają do, do aktorów do technologii Małszem capture. Ja byłem świeżo po szkole teatralnej, byłem zupełnie jakby w dosyć dużej potrzeby pieniędzy i bez pracy w Warszawie, bo robiłem jakieś dubbingi, dobajek, konferansjerką się zajmowałem. Dało się z tego wyżyć, ale no, zawodowo nie byłem za bardzo spełniony, no, bo dużych wyzwań nie było. Jakiś epizod prowadziłem w plebanii wtedy, także coś tam grałem, w, w telewizji było mnie widać, co dwa czy trzy miesiące jechałem na jeden dzień zdjęciowy czy na dwa na plan serialu, upałem swoje sceny i potem to mielili w telewizorze. Ale w teatrze nie, nie, nie, nie robiłem, miałem dużo wolnego czasu i szukałem pracy. I otworzyłem ten aktora do motion capture. Co to jest? Google zobaczyłem. Andy'ego Serkisa, bo oni akurat wtedy byli świeżo w temacie. Awatar też równolegle gdzieś tam... E chyba już, czy jeszcze wtedy, nie pamiętam, no, Andy, Andy Serkis i Golem to jeszcze. było. Chyba jeszcze. Andy Serkis i to było, to, to było moje główne natchnienie. I zobaczyłem, mówię, kurczę, to jest to. Ja zawsze chciałem grać w kreskówkach, a tutaj okleją mnie kulkami zamienią mnie w cyfrową postać kreskówkową i będę dobrał prostu Nieważ Nie wiesz tam 3D i wchodzenie w szczegóły, że to nie jest kreskówka, tylko to jest 3D, no to, jest, to już pomijmy to. Jest to animowane i to po prostu jest to, co chciałem robić. Plus ten głos, który podkładałem w bajkach, idealnie mi się tutaj sprawdzi. Wtedy jeszcze nie było performance capture, czyli takiego kompleksowego rejestrowania aktora z rejestracją mimiki, całego ruchu ciała, a także głosu. Teraz już mamy tę możliwość, w związku z czym kompleksowo mogę grać w kryskówkach i dlatego mogę stwierdzić, że no uzależniony od tego pomysłu byłem od zawsze, ale narzędzia pojawiły się chwilę później w moim życiu. I te narzędzia też się pojawiły trochę tak, no jak słyszysz, z przypadku. Po prostu nie pamiętam już teraz, czy to była gazeta wyborcza, praca czy na Golden Line przeczytałem to ogłoszenie, bo oni teraz po latach przypomnieli mi, że na Golden Line też szukali wtedy aktorów, ja wtedy siedziałem dosyć mocno na Golden Line, a się tam wiesz, w shitstorm, internetowe, dyskusje. Tych hejterzy. Ja strasznie, ale hejtowaliśmy wiesz co głównie? Yy, Wszystko. Nie, na palęców mlm -owych. bo po prostu zawalony był cały internet wtedy, no te gumisoczki tam na raka sprzedawali, no cuda na kijowianki, wszyscy mieli być milionerami, w trybie ekspresowym i strasznie się wtedy tam, no nie wiem, wolnego czasu miałem za No i, ale co was, przez to całe hejtowanie tych MLM-owców, trafiłem na to ogłoszenie, poszedłem na casting, wygrałem ten casting, pojechaliśmy do Frankfurtu, jak wszedłem do tego studia, to zwariowałem. Mam teraz taki filmik jeszcze, komórką taką, wiesz, medalniczką nagrany, jak filmuję siebie w tym kombinezonie w lustrze i mówię, Jezu, jakbym z kosmosu przyleciał. Selfie mówi takie getry, takie obcisłe, no, naprawdę trzeba akceptować swoje ciało w mokapie stary, bo no stroje są tak obcisłe, że to wszystko wyłazi. Masz lekki brzuszek, widać go, nie myśl, że nie, to że to jest czarny kolor, to, to ten nie wyszczupla, nie, nie bokiem no. a <laughs> może tylko. I, I od tamtej pory, wiesz, myślałem o tym, jakby, jakby to zacząć robić, żeby to zacząć robić, co by tu zrobić, żeby zacząć to robić. Potem zaprosili mnie do drugiego Wiedźmina yy, i to już było fajnie, bo już wtedy wiedziałem, że się otworzyło studio w Alverni. chociaż nie, jeszcze to, to, to nawet nie było tak, wiesz, bo te pierwsze sceny, które myśmy robili w Alverni, to powiem Ci, że jeszcze nikt wtedy w Polsce nie wiedział, że tam jest studio filmowe. Oni tam coś robili w Krakowie. Hmm. W Najczęściej w rozkładali samochody <laughs> i sprzedawali. Wtedy, wtedy, wtedy, wtedy w Krakowie mówiło się, że pod alwernią do tych kopułek przyjeżdżają ciężarówki ze sprzętem, że rmf będzie tam miała swoje studia filmowe i że robią kanał telewizyjny RMF. Potem te plotki się rozmyły, okazało się, że RMF sprzedane zostało, ale w tym alwerni, tam w tych kopsułkach, kopułkach coś się dalej dzieje. No i chłopaki zadzwonili z propozycją tego w W2, żeby tam pograć w KAT-scenach. I miałem być jedynym aktorem, który będzie w tym występował, w związku z czym doskonałe zadanie. Wiedziałem, że będzie no, ilość bohaterów do zagrania ogromna, więc aktorsko wreszcie się wyżyje. skończyłem tę szkołę, mam ten papier, umiem to robić, róbmy. Pokażę o, wam palec. Nie? Ci co nie chcieli mnie zatrudnić. Tak. nadrobię wszystkie zaległości. Troch trochę lat. też tak, to oczywiście, wiesz, to no pewnie. No. no ja im wam, teraz wam pokażę. Zwłaszcza, że wiesz, mnie gdzieś próbowali ze szkoły wrzucić po drodze teatralnej, jaki był profesor, który tłumaczył mi, że ty mnie, ty się nie nadajesz do wykonywania chyba, chyba, chyba nie. To zaczęło się od tego, że ja powiedziałem, że mi nie interesuje teatr, no, szkoła teatralna. No tak. Jak to, jak to ci tak nie interesuje? Ja mówię, nie, filmy chcesz robić? Ja mówię, że nie, te wasze polskie filmy i te seriale, to też, to też ich nie chcę robić, nie? Znaczy wasze, nasze, no. ale nie, no to co ty chcesz robić? Ja mówię, będę grał, coś wymyślę jeszcze i potem wpadłem w konflikt z jednym profesorem, któremu bardzo się to nie podobało, że ja nie chcę. No, spałem u niego na zajęciach, do tego stopnia manifestowałem swoje nieza, tak nie, ładnie. No, nieładnie, tak, No nie, trochę to nieładnie. No. Też sobie myślę, że po bandzie pojechałem i teraz dziekanem został. Hmm. No, hmm. Puu! Chyba, że do tego kto Myślę, że cię pamiętam. Ale dotąd do tego kto to. Myślę, że nie do tego kto to. Eee, Wiesz, mnie jest na razie słuchalność. Wytniemy to. Tak jest wszystko. Eee, i, I uznałem, że trzeba zrobić to porządnie, bo to jest medium, którego nie ma w Polsce, nie istnieje, ja mam przyjemność przecierać ten szlak w jakiś sposób, więc zróbmy to, zgłębmy temat i zacznijmy robić to porządnie. No i w trakcie już, jak przyjechałem do do do, do, Alvernii, do tego studia już nieistniejącego, zobaczyłem te kamery, zobaczyłem, jak wygląda ta kopuła, zobaczyłem, jak wygląda taka już porządna praca, bo myśmy tam mieli 30 dni zdjęciowych gdzieś. No to już po paru dobrych dniach już byłem obyty z tematem, no to zacząłem się interesować innymi rzeczami, zacząłem amerykańskiej strony, tutaj ten angielski, o którym rozmawialiśmy dzisiaj, jest niezbędny. Bo no właśnie, studenci słuchajcie i ludzie. Każda dziedzina, w której yy, chcemy się specjalizować i mówiąc o specjalizacji mam na myśli poznawanie tej dziedziny dogłębne, wymaga od Ciebie poznawania wniosków i wiedzy, którą zdobyli inni ludzie gdzieś na świecie. A ponieważ yy, niektóre dziedziny są takie, że w Polsce nie ma zbyt wielu osób, które by się tym zajmowały, a nawet te dziedziny, którymi się zajmuje wiele osób, w większości swoją wiedzę czerpią z polskojęzycznych materiałów. Jakiś nadgorliwy dziennikarz przepisze jakiś artykuł naukowy na dany temat i wtedy mamy do niego dostęp. On to zrobi po czterech miesiącach albo po pięciu od publikacji. Połowę źle przetłumaczy, bo nie zrozumie, bo spał na lekcjach z angielskiego, a kazali mu w redakcji, on tu jest na stażu i robi to. W ten sposób pojawi się jakiś fajny artykuł, przeczytasz o tym, albo przeczytasz dobre rzeczy, które są wartościowe, albo jakiś bełkot, więc czytanie wyłącznie w języku angielskim w tym momencie wchodziło w rachubę, bo Amerykanie mocno rozwijali te technologie. Więc zapisałem się na forum yy, mock taka Motion Capture Society powstało, zacząłem kontaktować się z prezesem tego, tego Motion Capture Society, że ja tu jestem z Polski, że jestem aktorem, ale jestem strasznie za, za, zajarany tą technologią i żeby on dał mi do, jakieś takie informacje, które mogą dla mnie być wartościowe. Jakiś kierunek, nie, ci wskazał? O, o, o, o z mojej strony. Mhm. Teraz, jak już mam swoje studio, to już wiem, że on nie bardzo mógł mi pomóc za bardzo. Bo to w zupełnie w innych dwóch światach żyjemy, ale, ale, on coś tam próbował. Podał mi parę adresów na kilka nazw książek, takich, które są dedykowane w Ameryce. Jest taki facet, łódź się nazywa, który pisze książki, dla animatorów Disneya, teraz dla animatorów Pixara też pracuje, jest aktorem, ale on stworzył metodologię, która uczy animatorów ręcznych aktorstwa, jak oni mają wyrażać w ruchu, w geście, w postawie ciała rysowanych postaci emocje i przenosić je, je w ruch, żeby to było wiarygodne. To Disney mu to zlecił, na początku ten facet zajmował się wyłącznie aktorami i dostał zlecenie z Disneya, aby dla, pr dla pracowników przygotować taki kurs. Zrobił ten kurs i za tym kursem poszła książka, potem druga, trzecia, chyba teraz piąta się ukazała, która uzupełnia tę te dziedzinę. Teraz jest uzupełniona motion capture. I to był strzał w dziesiątkę, bo ja nagle zacząłem rozumieć, jak oni tam po drugiej stronie zabierają się za tworzenie postaci, które są w miarę wiarygodne. Okay. Zamawiamy teraz jedzenie, widzę. Dobra, możemy To śmiało, śmiało ja bardzo można to samo co zwykle. <grym <grym <grym> tam <grym> Deluxe burger w zestawie z trzema skrzydełkami. I, I tak już nie zapamiętasz. Już, już wiadomo, że nie jestem wegetarianinem. No niestety. A mogę zobaczyć? Bo ja, że tak powiem jestem prawie wegetarianinem, więc... no znaczy, mięso, ale bardzo mało. Tu, tu, zaraz... są, tu są wyłącznie kurczaki. Aha. Ten burger też jest z kurczaka, takie piersi mm -hmm. kurczaka. Mają, no właśnie, sobie. chyba sobie pizzę Mógłbyś jakąś wezmę. No. Wezmę sobie jakąś... Okazało się, że to idealne, idealne, bo... Yy, to, czego uczono nas w szkole, to był taki warsztat yy, trochę stanisławski, yy, bardzo mało Meyerholda, a metoda aktorska Meyerholda polega na tym, że emocje wzbudzasz w sobie poprzez postawy ciała. Czyli jeżeli chcesz być smutny, to najpierw się zgarb, doprowadź to ciało do takiego momentu, w którym ono jest, wygląda jak smutne, a wtedy receptory w głowie, Zaczynają zmieniać sposób twojego myślenia i wtedy oko się ożywia. Stanisławski jest zupełnie na odwrót, mówi, że najpierw trzeba rozbudzić wyobraźnię, myśl, pobudzić oka, wtedy ciało podąży. I w przypadku grania w, w mocapie okazuje się, że bardzo często ta strona Meyerholdowa dobrze działa. Że najpierw nastaw swoje ciało, ono już zacznie grać, a za chwilkę, zanim pójdzie emocja. I potem przy pracy na 2-2 to dobrze procentowało. Okazało się, że to jest fajne, plus to oczywiście, co oni wypisywali tam na tej grupie, dawało mi bardzo dużo fajnej wiedzy, którą, która, zrozumienie tego, co się dzieje po stronie technikaliów, tak samo jak aktor powinien wiedzieć, na czym polega praca operatora, dźwiękowca, na czym polega postprodukcja, wtedy jest w stanie grać tak, żeby nie było to problemem, żeby wykorzystać, nawet nie tyle, żeby nie tworzyć problemu, nie. Yy, gra tak, żeby maksymalnie wykorzystać narzędzia, Możliwość wyrażenia się, którą dają te przedmioty, te, te, te narzędzia, które są na planie. Jeżeli wiesz, jak, gdzie jest ostrość ustawiona i rozumiesz zasadę pracy filmowego obiektywu, to będziesz choćby wolniej szedł w pasażu, żeby nie wyjść z ostrości. Takie proste rzeczy, ale one powodują potem, że z małych tych drobiazgów układa się albo bardzo dobra praca na planie, faktycznie fachowa, albo nie. To przeżywamy teraz w studio, jak przyjeżdża ktoś, kto nie ma doświadczenia z robieniem animacji gameplayowych do gry, to się z nim trudniej pracuje. Dłużej trwa praca na planie, mniej się uda zarejestrować. Jeżeli mamy kogoś takiego jak Maciek, który już tych gier naupał, to on ma to w małym palcu. On doskonale wie, co my potem robimy z tymi rzeczami. On jest w stanie nie tylko realizować zadania, ale dawać propozycje. Nie, nie bardziej. Ale dawać też propozycje, yy, które dobrze się sprawdzą w gameplayu, ta postać uzyska dużo charakteru. Bo mock-up to tak naprawdę budowanie wiarygodnych postaci emocją. emocją. One mają być wiarygodne w emocji. Bardzo dużo we wcześniejszych grach. Casting coach? Ba, ba, bardzo, bardzo bardzo dużo w takich starych gierkach, które były robione ręcznie, yy, a nawet w niektórych tych, które były robione z wykorzystaniem mocapu, wszystkie postacie wyglądają tak samo. Po prostu ruszają się i to jest okej. Okay, wtedy kupuje, było ok. to, to też było tak, coś nowego tak, wtedy. Się, tak gra się. No. Tak naprawdę nieważne jest to, jak te postacie się ruszają, ważne jest story, w grze. ważne jest to, jakie jest zadanie do wykonania, co za tym idzie. Niekoniecznie animacja i grafika musi być olśniewająca, jeżeli olśniewa Ci historia tej gry. Ale dobrze ruszające się postacie przekazujące swój charakter poprzez postawę, poprzez ruch ubogacają i uwiarygadniają tę historię. Zwiększają po prostu Twoje zaangażowanie w nią. Jeżeli mamy złych bohaterów, to w ten sposób możesz Ty też do nich nabrać jakieś jakąś opinię na ich temat sobie stworzyć. Lubisz ich, albo ich nie lubisz. Po ruchu postaci już z oddali, jakie są jeszcze malutkie, jesteś w stanie rozpoznać, co się tam zbliża do ciebie, bo już, już wiesz więcej. I rozwijanie tego poprzez y, digitalizowanie ruchu aktorów i poprzez y, wykorzystywanie aktorów do robienia tych rzeczy, to strasznie mnie fascynuje, strasznie. To jest jeszcze dużo jest przed nami do zrobienia i dużo narzędzi do odkrycia, do, do wynalezienia, do stworzenia które pozwolą jeszcze bardziej wiarygodnie rejestrować człowieka, jego mikroruchy, mikroekspresje. Ale jesteśmy coraz bliżej tego. Już teraz, jak się ogląda materiały, które wypuszcza czy Nvidia, czy jacyś deweloperzy wokół mockupowi, takich nazwijmy, czyli producenci sprzętu do, do, do mocapu, eksperymentują mocno ze swoimi narzędziami, to widać, w którym kierunku to zmierza. I zmierza to w kierunku fotorealizmu, i myślę, że dojdziemy do momentu, w którym żywi aktorzy pojawią się na planie z postaciami wirtualnymi i nie będziemy potrafili rozróżnić kto jest kto. Taki film był Sinon. Tak, pamiętam. I to jest dokładnie tak. Dokładnie tak I sądzę, że tak samo będzie też wykorzystywane. No, tak, <laughs> to tak <jak> <laughs> tak, Plus to, żeby Elvis wrócił i dawał nowe koncerty. Już zrobiono bardzo dobry fotoskan Baracka Obama. To tego nie przy, przy Jeżeli gdzieś w jakimś ujęciu pojawi się, nie wiem, będzie jakiś ekspoze i pojawi się nie z dziennikarzami na żywo Barack Obama, to trzeba teraz trzeba <laughs> uważnie patrzeć, czy to już, czy jeszcze nie. A, bo Media to mediów. To idzie do tego. Tak, będą to robić. Wirtualne postacie przejmą władzę nad mediami bez wątpienia. Kurczę, nie kaprysi, nie starzeje się, nie żąda podwyżki, jest Zawsze zdyscyplinowany, zagra to, czego od niego oczekujemy, jest zawsze dostępny, nie choruje, nie połamie się, można go wysadzić w powietrze, poskładać w całość i wysłać jeszcze w trzecim odcinku znowu na, na, na poleglicie. W różnych kawałkach. On może wyglądać jak Marilyn Monroe, on może wyglądać jak Elvis i będzie wyglądał dosłownie tak samo, więc filmy z Jamesem Deanem możecie, powrócą, nie? Powrócą, powrócą. Oczywiście, doprowadzi to, to do tego, że cała branża filmowa no pewnie pójdzie troszkę w odstawkę, na pewno nie zginie, nie zniknie, będzie istniała. Tak no, jak, się zmieni. Tak jak zmieni. zostało radio, telewizja, książki, nadal są, spełniają ważną funkcję w, w branży rozrywkowej, ale jest tutaj duże miejsce na, na wirtualną rzeczywistość, na wirtualne postacie, na awatary, które będą obsługiwały ludzi, Będziesz zakładał gogle i w okienku bankowym będziesz spotykał się z Panią Awatar. Która będzie miła. Nie będzie łaski robiła. Będziesz chodził na randkę z Panią, która też będzie miła i będzie robiła laskę. No, no coś koło <laughs> Powiedzieliśmy to. Tak, nie, porno już dziś, tak. to, to porno popchnie do przodu tę branżę. Tak, już oglądałem takie odcinki, nawet te okularki, żebyś się poczuł bardziej, to można sobie... Nie, to nie kręci, ale no dla każdego coś miłego. Już są porno 3D, już pojawiają się. Duży gracze branży porno bardzo dużo inwestują w rozwój VR. Przecież to gigantyczne pieniądze oni koszują, więc logiczne, prawda? No. Ogromne. Jak ostatnio, to nie wiem czy słyszałeś jak była premiera Fallouta 4, to Pornhub w momencie premiery, 10% spadł, <gryw> spadły odsłony, a sporo. oni mają 60 milionów odsłon, także to jest sporo. także no, także favor jeszcze do tego poziomu nie dorósł, przynajmniej nie przy czwórce, może przy ósemce ale... Panowie zamienili lidera na myszkę. No. <laughs> Daj ty Ale Ten... żarty, niskie nie No, <laughs> tu można wszystko. Tu jeszcze nie ma strażnika, który ci powie, że nie można, prawda, bo to... E... No, ale już się szykują. Już no pewnie, no, no, Już przygotowują się, Tak, nie, oni nawet nie usłyszą tego podcastu, ale stwierdzą, widzieli cię, widzieli twoją stronę, jakieś dziwne miny z karabinem robisz, nie tam. Tam są laski, tam jest ba pornografia, tam nie można, ba nie można. i Google Blocker. <grym> <grym> I tak to no. się toczy, słuchaj, no wiesz, prowadzimy sobie teraz to studio. Teraz jest taki moment, kiedy już dużo osiągnęliśmy pod kątem umiejętności opanowania sprzętu. Nie, nie, nie pod kątem projektów i tego, że zrobiliśmy jakieś fajne rzeczy, bo to też oczywiście, nie ty ty tytuły są super. A zdobywają nagrody na całym świecie, nasz udział w tym był mały. Myśmy dostarczyli po prostu fajnie ruszające się ludki. Te story, te, te obrazki stworzyli, stworzyli ludzie w tych, tych drużynach. No tak, ale, ale bez tego jakby były. Jakby tym, były tym, my się trochę grzejemy Te, który stojący tylko i statyczne kadry i postacie tylko stoją, się nie ruszają, tylko ruszają ustami, nie? no to, to trochę to tak jak te zdjęcia, co przerabiają czasem, że tylko usta się ruszają. No to jednak przykro mi, ale żadna historia najlepsza tego nie zastąpi. Także czy Twoja ciężka praca, czy tak jak, czy jak Maciek, czy wielu wiele innych osób, no to ja dzisiaj, z pierwszy raz i, czując się jak w wirtualnej rzeczywistości, czyli, że zobaczyłem coś, czego normalnie bym nie zobaczył, widzę ten trud, tą pracę, tą zabawę, no to, to jest niesamowite, nie dość, że się bawicie, wiadomo, są jakieś zawsze mankamenty, ale się bawicie i powstaje coś świetnego, coś tworzycie, tworzycie coś, o czym mm -hmm. większość osób nie tyle, że nie ma pojęcia, ale nie pomyśli o tym, że ktoś dzisiaj już w tę postać się wcielił, nadał jej ten ruch yy, czy głos, czy pozostałe te wszystkie rzeczy, że to nie jest tylko Pixel i program się napisało, że on ma tam ręką machnąć, tylko mm -hmm. ktoś musiał to wymyśleć. Ktoś to najpierw wymyślił, tak jak dzisiaj obserwuje na kartce sobie zapisali, jakie ruchy potrzebują, tak. ale to Maciek daje temu no, życie to jest najlepsze, daje, daje temu życie, potem to jest na wirtualne życie przenoszone, ale właśnie daje charakter, daje siebie i ma, ma swój jakiś własny styl, swoje ruchy i też uważam, że jak to będzie tak się rozwijało i dojdzie do tego fotorealizmu, to tak jak będzie się mówiło właśnie, że nie wiem, James Dean miał swój styl grania, to Maciek będzie miał swój styl, który będzie analizowany i miejmy nadzieję naukowo też opisywany, że on robił to w ten sposób, a ktoś inny robił to w ten, że to jest charakterystyczne, no bo ruch można na różne no sposoby prawda, chyba, wykonać. Chyba, chyba jeszcze nie... No jeszcze nie, ale myślę, że, że do tego dojdzie, nie? że tak nazwijmy to szkołą będzie, że on to w ten sposób robi, bo jemu tak, taki, powiedzmy taki jest budowy, tak, tak to czuję, a ktoś będzie miał zupełnie inaczej, że on takie machnięcie zrobi tak, a ktoś zrobi większym zamachem i ja się teraz wypiąłem, więc przypinamy się z powrotem, e, Także było w wymachowaniu, e, to t, t, dla mnie to jest po prostu kosmos, ja dzisiaj jestem w kosmosie naprawdę, bo... No w tych kosmosach wyglądamy jak kosmonauci. Też, jak coś innego jeszcze, ale. No, ale to, to jest świetne, tym bardziej, że nie mówię o nakładzie finansowym, ale po prostu jest miejsce, stoją te magiczne kamary, zresztą zaraz Cię poproszę jakbyś trochę dla osób, które kompletnie nie mają z tym, a mogą włączyć, przytoczył w najprostszych słowach, na czym to polega ale jest komputer, jest ekran, jest osoba i jest magia, tworzy się magia, którą potem ktoś obrobi jeszcze dalej, ale to już w tym momencie, tak jak mówiłeś, was w tym momencie to nie interesuje. Was interesuje ta baza, ten szkielet, mhm. który trzeba stworzyć, wokół którego będzie to potem obudowywane, no i miejmy nadzieję, że powstanie coś fajnego znowu. E... Także może o tej technice, na czym to tak polega od strony właśnie czysto technicznej? Nawiążę jeszcze do tego, co mhm. powiedziałeś, bo niezwykłą siłą mocapu jest to, że bardzo różne postacie może odegrać ten sam aktor. No właśnie, mnie to ciekawiło, czy tutaj w głowie ci się trochę nie majtało, ja wiem, że nie, nie odgrywałeś, nie, aha, nie, nie miałeś tego problemu, po prostu nie, nie, to się nie przełącznik. Nie, maja, bo, nie, bo myśmy, yy, yy, robiąc, robiąc grę, mhm. nie budujesz tak skomplikowanego yy, tła dla postaci, jak w przypadku filmu, gdzie prowadzisz jedną, jednego bohatera i od początku do końca musisz stworzyć jego rys psychologiczny, jego, jego, jego story, to, które jest gdzieś tam z tyłu, nie? o którym się nie mówi w filmie, on je ma w oczach i niesie ze sobą te tajemnice przez film, to w przypadku mock jest to na jeszcze dużo prostsze, bo przekazujemy to ciałem. I bardzo ciekawe jest, to fajnie by było zbadać, bardzo ciekawe jest to, że jedna osoba, która, gdybyśmy zastosowali kamerę wideo, i obejrzeli ją w tych różnych sytuacjach, odgrywającą różne postacie, to ona nie będzie tak imponująca, jak wtedy, gdybyśmy oglądali wyłącznie kulki latające w powietrzu, bo podgląd mock to są tak naprawdę albo taki szkieletowy ludek. prosty ludek, albo latające kulki. Jak spojrzysz na te kulki, to w tych kulkach widać charakter. On zostaje, nie ma twarzy, nie ma oczu, nie ma postury tej osoby, są tylko i wyłącznie te kulki. I nagle okazuje się, że są ludzie yy, – ja mam coś takiego, nie się to sprawdza – którzy potrafią wiarygodnie zmieniać tak postawę ciała, zacząć się poruszać, że patrząc na te kulki, w życiu byś nie powiedział, że to jest ten sam człowiek. W ogóle nie. A, to jest gruba z baru. wygląda jak gruby chłop za Miesz. 30 sekund i on nagle idzie za maszystym krokiem i mówisz, kurde, modelka na wybiegu. na no dwie różne zupełnie. To postępy. bym chciał zobaczyć, jak idziesz jak modelka na wybiegu. Robiliśmy coś takiego. Moim zdaniem nie wyszło to dobrze, ale oni to wzięli. Nie? Także jest taki kanał modowy w telewizji i zdaje się, chodzę tam w zajawce. Nie? Aha. Muszę namierzyć no tak, fajnie. Ale to tak, też jest boskie po prostu, że możesz komuś powiedzieć, wiesz, ta modelka na wybiegu to jestem ja, wiesz, taka mała zmiana. Z, te, z tego co wiem, to, nie, to, to, to jest po prostu tylko taka, ona też jest takimi patyczkami mm -hmm. no ale. Z... Ale a zawsze. Ona, ona po prostu idzie, na początek wjeżdża logo, animacja, smyta, no, te, tak ale, ale wygląda. kto może coś takiego powiedzieć? <laughs> Tylko ale, modelka, że to ja, ja, ja szłam, nie? Schodzi, schodzi, nie wiem, tam jakaś Cindy Crawford, wchodzi ta czołóweczka, idę ja, znika, no. wchodzi Naomi Campbell. <laughs> to się nazywa towarzystwo. <laughs> no, ale to jest ostry mindfuck. No. Z, już kiedyś opowiadałem o tym, ale w Wiedźminie jest taka scena w dwójce, gdzie wchodzi Gerald do komnaty, a tam są dwie kobiety. Jedna klęczy na łóżku, jest biczowana, a druga stoi nad nią i tak wymierza jej. Tak, to ja jestem tą biczowaną. Nie? Jak było? I ona tam wiesz, się, się na to, bo jej się to podoba jeszcze. To nie, nie tak, że ona jest bita ja, nie, nie, ona jest tam... Mm, mm. Także wiesz, myślę, że paru osobom się podobała bardzo ta scena, oglądali ją. W życiu żaden nie pomyślał, że wiesz... No a teraz myślę, że jak jeśli to usłyszą i sobie to już nigdy nie spojrzał na tę scenę tak samo. W ogóle na żadną scenę Wiedźminie, nie można spojrzeć tak samo, bo nigdy nie wiesz, jak w internecie, nigdy nie wiadomo, co jest. To jest w drugiej stronie, <laughs> no, no. Także no, jest to ryzykowne. Eee, ale na przykład na ta scena, która w, w Trójce się pojawiła na jednorożcu, no to już jest aktorka i aktor zrobione, to jest bardzo, bardzo, bardzo fachowo. No też duże wyzwanie, no bo to są takie rzeczy... Znaczy ja nigdy nie byłem aktorem poza takim normalno-życiowym, jak udajemy mm. <głos》> na co dzień, ale po wykształceniu na takie sceny, no to jest jednak, tak mi się zawsze wydawało, jest taka granica między takim graniem, a jak dochodzi do takich, nazwijmy to, ciutkę bardziej intymnych. mam rację, czy nie mam racji? Że to jest kwestia no jest, wyuczenia, przestawienia, no, bo... no inaczej się to gra, inaczej się to gra. I też inne sensy są do przekazania. Jeżeli mamy scenę, w której spotyka się dwóch facetów, na przykład dwóch Wiedźminów. I oni rozmawiają ze sobą na jakąś banalną, banalny temat. Ubiłem tego potwora. Będę jechał teraz do sąsiedniej wsi, bo tam ponoć jest następny. Nie jedź do tej drugiej wsi, bo w trzeciej wsi jest jeszcze większy potwór i jego trzeba zabić. No i okej, okay, tu nie, nie ma w tym nic wielo, to jest czysta informacja. Ale... Teraz pozostaje bardzo duża przestrzeń do tego, do zagrania tego, co jest tam schowane, z tyłu. Coś, czego nie ma w dialogu, coś, czego animatorzy być może nie wyanimują ręcznie, a może to być na przykład albo sympatia między tymi dwoma facetami, więc oni się inaczej przywitają. Chociażby. Mhm. Albo antypatia. Czyli przestrzeń między nimi też, nie? Jak blisko Kod stoją. Inaczej staną, mhm. inaczej ruszy głową, ręką coś zrobi. Inaczej zareaguje. I to jest super. Tutaj y, Moka daje bardzo duże pole do popisu do tego, żeby przekazywać i przenosić inną, coś innego na drugą stronę. I teraz masz tę scenę, spotyka się tych dwóch facetów. Gadają sobie, nie lubią się, rozchodzą się. Masz coś innego do przekazania niż kiedy. Podchodzi Tris, podchodzi Beret i tam zaczynają delikatnie on, łapią za głowę. Tu nie pokazujesz tego, że oni za chwilę będą uprawiali seks. Tu pokazujesz to, że Geralt jest wrażliwy. Ma coś głębiej w sobie niż tylko miecz, cel, potwór do zabicia, dublony do zgarnięcia i dalsze dalej. Nie, pokazujesz coś, coś więcej. Taki prosty przykład pokażę ci. Jest scena w Wiedźminie 2, gdzie oni wpadają do podziemnej, podziemnej jaskini, do podziemnej komnaty. Tam jest basen jakiś wodospad, uciekają przed kimś, przed jakimiś krestorudami, elfami, no, wpadają do tej, do tej dziury, nie pamiętam już dokładnie, yy, jakby fabularnie, jak to, jak, jak to idzie, ale wpadają do tej komnaty pod spodem, tam jest basen, no, tam następuje krótka, szybka wymiana zdań, no, to co, kąpiemy się? Kąpiemy się. I tris, bzzz, magicznym gestem zdejmuje z siebie fata łaszki, staje naga, a Geralt jest jakby drobinę z tyłu. No i kurczę, można zrobić wszystko w tym momencie. Shield? Oh, yeah. shield? Shield. Okay. Oh. Mini shield, tak jest, Tar, tarcza obecna. Chciałem zabrać Pana tarczy na... <laughs> tylko nie powginać, Słucham? tylko nie powyginać. <laughs> nie, nie połam go, no. <laughs> strasznie dużo pracy mnie to kosztowało. No, ale efekt jest włoski. No, wpadli Geralt z tyłu. Tak. I Tę scenę można zagrać po prostu. Wpadli, ona mówi, kąpiemy się, rozebrała się, Geralt jest facetem, Aaah! idzie za tym, zrzuca ubranie, od razu idzie za nią, wpada do basenu, podpływa do niej, całują się, rzucają na, na, na krawędź basenu i jadą z kocem. Yy, ja, ja zrobiłem coś innego. Takie yy, yy, proste, pro, proste, drobne rzeczy, które uważam ubogacają postać, czyli jak ona się rozbiera, to Geralt patrzy jej na pół. Jest facetem, ale... A poza tym pupa jest no właśnie. Ale jak ona się odwraca, to on ucieka wzrokiem. Odwraca tę głowę, że nie wypatrzicie. kameczek. Że robi coś innego? Super. W ten sposób pokazujemy, że on jest facetem, który ma na nią chrapkę, ale z drugiej strony nie jest ordynusem, który po prostu, wiesz, panie, a ona się odwróciła, to jeszcze w cyczki. A trzeciej może nie chce pokazać, że jest zainteresowany. Nie, nie, nie. Z drugiej no. strony taki, nie, nie, nie, nie zauważyłem no, tego. Ty masz pupę, nie? Nie robi to na mnie wrażenia. Ona w końcu wskakuje do tego basenu, wypływa tam, no i ona, no wiesz, ona mówi chodź. I on też ma taki moment, kiedy A, dobra. I podejmuje tę decyzję, wtedy ściąga buty, spróbuje ściągnąć buty, on ona go wciąga pod tę wodę. Wpadają razem do wody i też nie od razu on wypływa przy niej, tylko wypływają, zatrzymują się na no, to pół sekundy naprzeciwko siebie. Następuje ten moment, kiedy my wiemy, że ta napięcie między nimi rośnie, że ta pauza nie wynika z tego, że teraz nie wiedzą, co ze sobą zrobić, tylko że wiesz, to jest ten moment, kiedy... O, ona wyciąga usta w twoją stronę, ty trochę w jej stronę, ale jeszcze się nie możecie pocałować, bo, bo oboje nie, nie wiecie, jak zareaguje ta druga strona. Ale nagle, tak, obiec, i płyniemy dalej. I, i te rzeczy przenosimy. Po to robimy mock -up. Nie po to, żeby odegrać i wyłącznie ruch postaci, tylko po to, żeby pokazać też psychologię. taką głębię właśnie. Głębie. Jak, zaczniemy, jak zaczniemy dużo lepiej skanować twarze i mimikę, to jeszcze bardziej uwiarygodnimy te postacie, Jeszcze bardziej będziemy mogli zbudować nie tylko story, w grze, ale także coś No tak, bo tytuła. wtedy będą zbliżenia i już te. Nie no manc. takie prawdziwe drobiazgi, tak nie jak manc. się rozmawia w prawdziwym życiu. Nie, no to jest niesamowite. A wtedy gry zamienią się w kino. To już się dzieje, bo tak. The Last of Us już jest taką. Grę. No, jest akurat ostatnio skończyłem, więc na bieżąco. Jest, na bieżąco. jest, jest, jest już kilka takich tytułów, które są nie tylko grą, ale opowiadają też jakąś historię. Patrząc na te postacie, angażujesz się emocjonalnie bo one już są wiarygodne. wiarygodne, to tak jakby, no nie wiem, jakby popuśćmy wodze fantazji, że to się mogło zdarzyć, nazwijmy w, w alternatywnej rzeczywistości, sensie to jest tak dobrze zrobione, mm -hmm. tak wiarygodnie, że ja nie miałem takich, że oglądam, troja wiem, Troja, Kera, tylko widziałem Joela który zachowywał się tak, jak się zachowywał, robił te rzeczy, które robił. I jesteś emocjonalnie związany tak, z bohaterami. Tak, nie poda mi się, że to zrobił, poda mi się, że tam to zrobił, jest, nie jest też płaski właśnie, mm. jak, na, jak na ekranie, jest, jest bogaty, zresztą Eli tak samo, jest fascynująca pod względem charakterologicznym, jest naprawdę fascynująca i świetnie zagrana, tym bardziej, że została zagrana przez osobę starszą jeszcze, to też mi się zawsze podoba. Że, tak, czy grała? Nie, ona tylko wygląda jak Ellen Page, Gra Page grała w Beyond. No, no, a no. Coś, no, to tam była jakaś taka zadyma, ale tak, tam tak, gra Ashley Williams, pewnie coś przekręca, ale to na pewno jak ktoś usłyszy zaraz druga e, i naprawi, ale no, no, na pewno, także to, to jest niesamowite, właśnie bez tego przecież by nie było, żaden animator nie zrobiłby nigdy bez tego szkieletu, którym jest mock nie zrobiłby czegoś tak wiarygodnego, żeby to byli tak żywi ludzie. Oni są w stanie zrobić, że ta gałka oczna, jak zrobisz w trybie fotograficznym dojazd najbliższy, to widać w niektórych scenach, że jest przeszklona, że rzeczywiście jest, jest jak oko, tak, jest, jest jak oko. Do tej pory myślałem, była taka gra Brutal Legend, gdzie Jack Black był, tam były świetnie gałki oczne były zrobione, chociaż ona była taka komiksowa dosyć, ale gałki oczne pracowały tak, jak pracują normalnie ludzie. a tutaj jak zobaczyłem te w The Last of Us, to też miałem. ogólnie to jest świetna gra, ma swoje tam jakieś drobne bolączki, powiedzmy gatunkowe, jak dla mnie przynajmniej, ale właśnie te postacie, to ze mną zostało, nie zostało ze mną, że można po cichu zabijać, że się szuka tych śmieci różnych, zdarza się, to się nazywa prawdziwy efekt specjalny, no właśnie, niedługo będzie jadło dla ciężko pracujących, ale to właśnie ta, ta głębia i ta zmiana, bo mnie na przykład fotorealistyczna grafika, to mnie nie interesuje, interesuje mnie właśnie to tworzenie postaci, tworzenie historii, bo to mogłoby być i rozpikselowane, no już gorzej by było z ruchem, ale na, na tym poziomie, gdyby aktualnie to był szczyt szczytów i już było powiedziane, że dalej się nie da, to mi by to w zupełności wystarczyło, bo w ramach tego można właśnie stworzyć tą głębię, którą Ty tworzysz i reszta, reszta tutaj obecnych, a bez tego no nie ma doznania, dla mnie gdy to jest, są rozrywką, ale są i doznaniem, tak jak i książka, tak jak i płyta muzyczna, tak jak i film, to jest doznanie, żeby coś zostało, a zostają emocje, tak jak i dla mnie podcasty są w tym najważniejsze, że to, to mają być emocje, to nie ma być wartość tam merytoryczna, czy coś takiego, od mhm. tego są inne rzeczy, ale to ma być emocja, także... To jest po prostu piękne. Robisz coś pięknego, z mojej perspektywy Dziekuję, i robicie, więc i mam nadzieję, że będziecie robić dalej, Wracając jeszcze do tej... No fajnie by było, żeby się to rozwinęło, wiesz, bo, bo na kraj... to się zapowiada, bo Polska chod... jest takim krajem, gdzie już premier nawet mówi w telewizorze o tym, że... Znaczy ostatnio polityka, u, u nas jest trochę polityka, zależy co kto lubi, ale, ale najfajniejsze ja jest mam, to, że... Ja mam, ja mam jedno zdanie. Możesz wyrazić, jeśli chcę. Polski rząd już próbował pomóc, wiesz, polskiemu górnictwu i polskim stoczniom. No, i to się z tobą wyraza. niech nie pomagają Gendewowi. No, bo... fak, bo sobie, sobie poradzi, no. Tym bardziej, że e, tak jak i ty tutaj reszta obecnych język znacie, to świat stoi otworem, a teraz, jak, jak mówię są plany internetowe i przekazu, więc jedna gno, globalna mokapowa wioska powstaje. Tak. chociaż powiem ci, że jeżeli na przykład ta pomoc miałaby wyglądać tak, jak teraz ta, z której ostatnio skorzystaliśmy, bo PARP i MSZ finansują wyjazdy na targi. Mhm. Jeżeli oczywiście spełnisz określone warunki a, i, i to jest wszystko zbieżne, nie jesteś firmą jest, i, i jest możliwość tego, żeby dofinansować Twój mhm. wyjazd, no to to jest super bo naprawdę dużo firm polskich pojeździło po targach dzięki takiemu wsparciu, pokazało się na świecie i, i to, to dobrze robi. Małe teamy deweloperskie nie mają hajsu na to, żeby wsiąść w samolot, polecieć sobie, nie wiem, do Birmingham, tam wynająć hotel, zapłacić za stoisko na największych targach. Jeść też pokazać. trzeba. Jeść też trzeba. I y, y, taka pomoc mm. ze, strony, ze strony rządu. Nie w zupełności wystarczy, bo I ci otwiera, z... otwiera ci te drzwi tak, już, no. otwarto, reszta od ciebie zależy, od to jest drzwi, dobry ukazać. układ. Najgorsze, co mogłoby się stać, to żeby pojawiły się dofinansowania albo jakieś granty na robienie gier to prawda To będzie, prawda. To to będzie, będzie jak uff bolem, jak on w Niemczech na filmy dostawał e, na podstawie gier I on dostawał jakieś dotacje, że taniej to wychodziły filmy i powstawały filmy. Ja mu nie bronię pasji, że, że nie ma pasji, bo na pewno ma, no. ale no jakość tych filmów jak dla mnie ciutkę za niska na ba bazie materiałów, jakimi on dysponował. Także, ale dostawał dotacje i o to chodziło, że... No. No i tutaj, to tu pewnie mogłyby być podobne, że od razu się machloje pojawią, od razu tak, się pojawią tak. ludzie, którzy po, zakładają firmy po to, żeby robić gry, będą robić jakieś gry byle jakie, byle tylko zrobić, bo jest hajs, trzeba go spalić, w związku z czym jedziemy z kopcem i to po prostu zniszczy branżę. Tak, a wiele osób znacznie bardziej twórczych mogłoby to wykorzystać w genialny sposób i zrobić coś, co Wiedźmin Wiedźminem, ale coś, co przykryje Wiedźmina i... Poza tym, moc branży polskiej gangdowej na chwilę polega na tym, że jest nieduża, ale jest bardzo konkretna, bardzo treściwa. Tak, tak. Tam są naprawdę ludzie z pasją i z ogromnymi talentami. Dlatego te gry zdobywają rynki, dlatego są popularne, dlatego ludzie chcą w nie grać na świecie, dlatego się sprzedają. Jeżeli to się rozwinie tak, że każdy będzie mógł zostać dofinansowany i zrobić grę, to, to się W związku z tym już nie będzie wtedy tak, o, to będzie też... branża, tylko będzie tak. jakaś tam branża z kilkoma perełkami. No, będzie też taki zalew, że właśnie ciężko będzie wyłobić to, co, to, co będzie fajne i ludziom się przestanie chcieć szukać, bo to jest tak jak z mojej perspektywy, jak kiedyś yy, ja zaczynałem przygodę od Pegasusa, no to jeszcze inny model dystrybucji był, ale potem przyszło pierwsze PlayStation i miałeś sklep, w którym były cztery gry, yy, gdzie się przychodziło co tydzień, bo nie było informacji w tym momencie, że będą jakieś premiery, tylko czy coś się zmieniło i czy oni może tak. wiedzą, coś będzie i jak już, już dorywało tą grę, no to się ją muciło, muciło, wymuciło do zera no i może coś potem się trafiło nowego, przynajmniej w moim przypadku. Mhm. A dzisiaj jest tego tyle, że już teraz bywa momentami problem, żeby wyłapać to, co jest to, co jest fajne jest łatwo wyłapać, bo ma dużo, dużo, dużo i dobrej promocji, ale coś, co jest właśnie takie unikatowe, coś, co jest innego, coś, co Cię zainteresuje, tak jak… No, tak, tak, ja na przykład pierwszą taką grow, która na mnie zrobiła gigantyczne wrażenie już z tych nowszych, to był Flower nie wiem, czy miałeś przyjemność, czy nie miałeś przyjemności we Flower zagrać, to jest od twórców podróży e, i to było wcześniej. Polega na tym, że jest sam nie wiem czym tam, jesteś, jesteś jakby wiatrem, jakimś płatkiem, zbierasz kwiatki, po prostu latasz kontro kontrolerem, nie, wychylasz, to jest taki relaks i jest nawet jakaś historia. Aha. Ona nie jest jakaś super, ale to jest tak uspokajające, to polecam każdemu, kto tak nie, na gry tam pójdziesz, strzelisz komuś w łeb, reklamują to piłkę, to Call of Duty, to jakiś asasynów i coś, ale Flower jest taką grą, która przełamuje ten stereotyp, bo ja na przykład wyznaję taki pogląd, tak samo jak z filmami, tylko no tego jest więcej, że dla każdego znajdzie się jakiś film i dla każdego znajdzie się jakąś grę, tylko trzeba po prostu poszukać i mhm. popatrzeć coś, komuś się spodoba, ktoś się interesuje muzyką, coś się znajdzie, nie mówię o tych ruchowych tego typu zabawkach, tylko właśnie na przykład Flower, w którym też dźwięk jest bardzo, bardzo ważny, także to ci polecam, mam nadzieję, że ci się spodoba, e, jest naprawdę świetny. Tytuł. Teraz też muzyczna taka gra, o Orient? O on. on... Hmm, coś mi w Chyba są nominowani też w Game Awards. Nie hmm. wiem, ten. Nie, to nie jest ten Orient The Blind Forest. Nie, to nie to. Chyba to. to? Aha. Tak, taki gruby ludek. I ludek, taki mały, mały ludek. ludek. No, no, no to to Orient The Blind Forest. Też mnie to bardzo fascynuje ze względu na wygląd, yy, paletę kolorów, ale i właśnie na to, co tam może być w tej grze. Ponoć, ponoć wspaniała muzycznie gra. Fajną też muzycznie grę widziałem, słuchaj na Amazie. Nie, nie, na Emejze? Nie, na PGA rok temu. Eee... Platformówka, ale tak skonstruowana, że jak się zbliżasz do odpowiednich elementów planszy, to się zmienia muzyka. Jak Super. przyspieszasz, ludzi szybciej idzie, to się zmienia muzyka i dostosowuje. Ona uczy rytmów. Wszystko jest zbudowane na rytmach. Cała gra. Jak dziecko widajesz pada to on musi z rytmem muzyki poruszać muzykiem i odbijać od miejsca do miejsca po to, żeby wykonać dane działanie. Ale jest, Super. piękna jest jeszcze mhm. ta muzyka. Nie pamiętam teraz jak się nazywała ta gra, ale wiesz co, znajdę to i wrzucimy to w, w komentarzu, choćby po to, żeby ktoś sobie tak, z Tak, tak, bo ja jestem ja też bylsem, bylsem bardzo ciekawy, bo brzmi świetnie, na no problem mają te dzieci, które nie, nie mają słuchu. Nie czują rytmu, ale... Ale może właśnie to im pomoże. Też dobre, no I właśnie na wartość ta. edukacyjna. Może okazuje się, że dzieci, wiesz, na przykład y, nie mają poczucia rytmu, no bo na bębenku ktoś im gra i każe podskakiwać do rytmu. To nie jest język dziecka, to nie jest to No właśnie, nie współczesnego jak jak dziecka. Jak poprzez zabawę go wciągniesz w wykonywanie pewnych rzeczy, ta. to może się okazać, że... No, a gry są do tego rytmu, idealne. Po prostu są idealne, tylko trzeba mieć pomysł. A dzisiaj już, tak jak ja obserwuję kiedyś, to się musiał, a, zrobi sobie grę i tak dalej, no to to jakiś... Też kosmos, mówiąc kolokwialnie, a teraz, no, są te wszystkie mini programy, gdzie można zacząć przynajmniej od tego i zrobić, no, ogólnie rzecz biorąc, przynajmniej moim zdaniem, najważniejszy zawsze jest pomysł, jeżeli jest teraz, coś... Jest, fajny bundle jest, Aha. game, -game makerowy. może je, bo ja to słyszałem o tym konstrakcie i jeszcze, jeszcze o czymś takim Game jakimś... maker mhm. jest, no, jest także... ogromna ilość, a nawet teraz powiem Ci, komputer świat, jakaś gazeta taka polska, mhm. albo jakiś, chyba komputer świat wydał płytę, gdzie jednym z pakietów na płycie jest właśnie zestaw programów do robienia gier? Chyba tak, chyba to widziałem, chyba masz rację. No, tak. Inny pakiet jest do budżetu domowego, ja po prostu jestem na tym etapie, więc kupiłem sobie później z budżetem <laughs> domowym, ale wiem, że są takie do robienia gier. <laughs> no, Także... ale to jest też świetne, bo to też nie są jakieś strasznie skomplikowane rzeczy, nie, tylko właśnie po kawałku, I to jest to ziarenko, czy też incepcja, która może stworzyć coś świetnego i coś naprawdę, przecież jest niby tyle gier, ale jeszcze jest tyle możliwości nieskończonych, żeby, to tak jak z książkami, przecież książki są pisane od tylu lat mm -hmm. i jak ludzie zawsze mieli, żeby jakieś historie zapisywać, a jeszcze się trafiają takie, nie mówię, które zmieniają branżę i tego typu, bo to są szybki, ale które zmieniają nas, po prostu trafiasz na coś, co jest takie, jak mm -hmm. można było, że ja na to nie wpadłem, że jak można coś takiego zrobić, że dopiero teraz wpadłem, to jest po prostu no niesamowite, jak się od tej strony spojrzy, to to jest powalające. I tu mnie właśnie ciekawi, gdzie Ty widzisz jeszcze właśnie taką następną granicę tego mockupu, bo mówiliśmy o tym, że coraz bardziej ta fo fotorealistyka, ale czy jest jeszcze coś takiego, e, jeszcze dalej myślisz, że jest coś jeszcze, co by można w tej kwestii zrobić, czy też marzeniowo, co ty byś chciał zrobić, jak widzisz teraz na przykład ograniczenia aktualne, to co chciałbyś, e, co chciałbyś, żeby było, czy też zrobić, bo z tego, co widzę, trochę taśmy ci wystarczy i już będzie, ale… narzędzia, które są na dzień dzisiejszy i w mocapie, i narzędzia do tworzenia gier narzędzia do grania w grę, narzędzia do tworzenia fajnego kontentu cyfrowego jest ich na tak dużo dziś i ja jestem tak bardzo y, chyba skupiony na poznaniu ich i wymyśleniu, jakby można je wykorzystać do moich celów nie myślę za bardzo o przyszłości, czego bym jeszcze potrzebował, bo ona tak jest trochę poza mną. Wiesz, tak myślałem sobie kiedyś, żeby jakby, jakby tu zrobić te kreskówki i zamiast siedzieć, wymyślić narzędzie do grania w kreskówkach, poczekałem. Ktoś to wymyślił i przyniósł i pokazał i mówi, tak I Teraz to wykorzystujesz tego. i spełniasz swoje marzenia. Ja, ja jestem ja śmieję się, że ja mam tytuł magistra z piosenki, wiersza i baletu. Z tego de facto mam mam facto szkoły teatralne, ja tam właśnie takie przedmioty byłem. I uczę się programowania, bo siłą rzeczy zacząłem iść w stronę cyfrowego świata i on mnie fascynuje i uważam, że jest dużą przyszłością dla mojej profesji, dla aktorów. I dobrze umieć programować. Poza tym jest to taki język, którego chcę się nauczyć, bo, bo dużo więcej zrozumiem. I logicznie, i bardziej będę w stanie opanować te wszystkie narzędzia, które wykorzystuję. Tak jak dzisiaj już wiesz, kupuję laptopa, żongluję systemami, które sobie na niego instaluję, co mi się nie podoba, wywalam, poprawiam. Jest to dla mnie jest niezrozumiałe. Marzy mi się, żeby zacząć pisać pluginy, które będą usprawniały pracę w MOCAPie. No to do tego jest potrzebny język programowania i tutaj choćby skały spały, choćby skały płakały. Też. To ja się nie da bez tego. Ale kurczę, dobre pytanie, wiesz tak sobie teraz puścić wodę fantazji. Dobrze by było, dobrze by było, żebyśmy wyszli w posiadanie narzędzi, które w ogóle nie wykorzystują markerów, które na tyle dokładnie są w stanie zeskanować postać w ruchu, że będą tworzyły gotowy model 3D, wyglądający tak jak Ty teraz. Czyli nie będziemy musieli, nie wiem, tylko Twojego szkieletu rejestrować, ale nagramy i ruch Twojego ramienia i te zmarszczki, które Ci się zrobiły na rękawie w wyniku ruchu ręki. I to będzie się zamieniało w model 3D. I Twoja mimika, każdy grymas będzie skanowany i ułożenie włosów na brodzie będzie idealnym odwzorowaniem tego, co Ty masz, tego, jak Ty wyglądasz. Jeżeli do tego dojdziemy, że będziemy w stanie wpuszczać wysokiej rozdzielczości modele fotorealistyczne zarejestrowane w ruchu, w danym kostiumie, to myślę, że już nic więcej nam nie potrzeba, bo wtedy będziemy wchodzić tutaj w, po prostu w, do studia filmowego, będziemy odpalać nasze skanery, będziemy symulować sytuację, w której się znajdujemy, tak jak teraz to się robi na green screenie, to samo się robi, buduje się scenografię, jakiś samochód się wrzuca, który tam niby będzie tam dalej eksplodował, wybiegacie z niego, oni go wyciągają na linach, wyjeżdża to za kamerę, oni w tym zielonym się tam tarzają, a potem się okazuje, że w śniegu. I, I tu będzie dokładnie to samo, tylko nie będzie żadnych fantomów zielonych, niczego, będą wchodzili aktorzy, będą odgrywali swoje i będą wyglądać jak prawdziwi. Albo dojdzie do tego, że będziemy wyłącznie rejestrować te szkielety, a już komputery będą tak wiarygodnie odtwarzały już wcześniej zeskanowaną Twoją twarz i pracę, fizykę, ubrań na ciele, to jak one się wyginają, jak zmieniają faktury, jak się pod wpływem światła zmieniają odcienie, kolorów, będą no na tyle dobrze robiły to w real time w sposób wiarygodny, że no będziemy w stanie założyć okulary 3D i wejść w ten świat i on będzie jak Matrix, on będzie wyglądał jak prawdziwy, do tego bym bardzo chciał. E, stanęliśmy na rozmowach o tym, co można w mocapie, ale mnie ciekawi, czy masz jakieś. Nie ma kabelka, proszę. E, czy ma... Dam ci coś innego, na razie, jak chcesz. E, no, ktoś powinien cię, ty wszystkich dzisiaj robasz. E, jakieś marzenie, właśnie takie mokapowe aktorskie, że chciałbyś zagrać w jakimś tytule, jakąś postać, w takim, które było, które jest dopiero zapowiedziane, na przykład usłyszałeś, zobaczyłeś i wiesz, że to jest dla ciebie i, ta, i to byś chciał. Stworzyć. Już co? W kolejnej części planety małpę, mogę się chętnie pojawić. Jakiegoś złego, pozytywnego małpiego bohatera, czy wszystko Bez jedno? ja biorę każdą małpę. <laughs> <laughs> Nie, marzy mi się, z takich rzeczy, które są do realizacji i są takimi rzeczami odległymi, trudnymi do marzeń. Znaczy trudnymi na tej zasadzie, że trudno spodziewać się szybkiej realizacji. To, to bardzo chętnie spotkałbym się z innym serwisem. Ja też, szczerze, bo nie wdoba się kogo posłuchać. Bo ja miałem okazję poznać się z nim w Imaginarium w Londynie i jest bardzo fajny człowiek. Bardzo skromny, bardzo otwarty na współpracę i myślę, że może to być bardzo pouczające doświadczenie. Poza tym oczywiście, że jest super, kaliber hollywoodzki, no Jakie projekty i wspaniałe plamy. Jeszcze tej, i tej serii, serii nie zepsuli, także... <laughs> To no, projekty, przy których pracuje Andy, są takimi projektami, które są nie tylko wizualnie zapierającymi dech w piersie, ale także projektami, które są z rozmachem realizowane, z pomysłem i mają duże wymagania od aktora co do, co do performensu. I to mogłoby być fajne wyzwanie, z którym chętnie bym się zmierzył i na pewno dużo dobrej nauki bym z to tego, tego Ci życzę, Ty mówisz, że dalekie, ale już właściwie dwa pierwsze kroki masz za sobą, poszedłeś w swoim kierunku i masz już studium okopowe, więc jesteś o dwa kroki bliżej niż większość osób, no także ta, już to, jesteś na właściwej co trasie. Coś no. tam w tym no. kierunku. Nawet y, jakiś czas temu y, zastanawialiśmy się nad tym, czy są jeszcze jakieś studia, które mają podobny zestaw kompetencji wśród ludzi, którzy stworzyli. No i, y, st jesteśmy obok Andy'ego Sirkisa chyba jedynym studiem na świecie, gdzie prowadzi je w jakikolwiek sposób aktor. I ono zostało stworzone z myślą o tym, żeby właśnie eksplorować aktorskie obszary i żeby rozwijać te technologie pod kątem grania, bo wszystkie inne studia głównie są skupione na tym po prostu, że świadczą usługę. Są większe, lepsze, mm -hmm. mają fantastyczny sprzęt... trochę, tam, ma mają, mają fantastyczny zespół, zespół artystów, którzy potem robią... Y całą robotę animacyjną. Ale tam aktorzy są castingowani, przychodzą na próby, grają, wychodzą i ich nie ma. Natomiast Andy Serkis jest takim pierwszym człowiekiem, pierwszym aktorem, który zaczyna eksplorować te obszary, rozwijając je i dostosowując swój warsztat aktorski do tych możliwości technicznych, które ten sprzęt daje. Tak, to by było bezcenne. Teraz oglądam, jeżeli Andy się gdziekolwiek pojawia, jest jakiś wywiad, no już mam tak zrobione, że odpalam z YouTube'a, ostatni tydzień wpisuję Andy Serkis i oglądam wszystko, co się tam pojawia. Jak robisz to systematycznie, to nie ma dużo nadrobienia, no, tak. jak się trochę odpuści, to się robią tyły, ale a to jest facet, który ma niezwykłą wiedzę i wielką pasję. Tak, to, to, to od niego bije, teraz no, no, no. mi się skarżyło, masz już trzeci krok za sobą, Andy też brał udział w podcaście, więc... I już masz kolejny <laughs> skromny. <laughs> tak, nie, on, on jest świetny. Wcześniej. Naprawdę tak obserwując ja aż tak głęboko, ale mm, raz, że barwa głosu mu jego zawsze też ciekawiła. I mhm. właśnie to jako pierwszy raz tak mocniej, nawet nie za Goloma, ale za Heavenly Sword, gdzie tam głównego złego się wcielał i on wszystkimi zarządzał. To był też jego taki, czytałem z nim wywiad jakimś zagranicznym czasopiśmie. Taki punkt przełomu, że zobaczył, że właśnie można to robić lepiej, można przesuwać tą granicę, żeby to było lepiej, to było coraz ważniejsze. I właśnie to pasja, to, to jest to, co i na mnie działa. Zobaczyłem, przeczytałem, potem zobaczyłem efekty, no i szczególnie w tej ostatniej planecie małp, bo pierwsza to mówię, tak niezbyt, ale ta ostatnia, to aż nie popłakałem i było to tak zrobione, że już chciałem, zabijcie tych ludzi, ich oni zginą wszyscy, tylko jak te małpy <laughs> zwyciężą, bo to jest po prostu cudownie zrobione i ciągle jestem ciekaw, co następnego. Chociażby ostatnio nie wiem, w drugiej części Avengersów się pojawił z własną twarzą, potem tam bez ręki. Ciekawi mnie, czy twajaki nie zrobią w następnej części, czy tam w trzecim kapitanie Ameryce. Czasem nie wykorzystają właśnie jego talentu do tego, bo tak by można się zabawić, żeby stworzyć postać kompletnie z nim, też właśnie za pomocą Motion Capture, żeby jakaś była. Ale no zobaczymy, on może zaskoczyć w sumie, w sumie, w sumie wszystkim. No, projekty, które do niego przychodzą, są projektami światowymi, są mhm. Komfort, też mu trochę współczuję, bo na pewno mnóstwo skupia. jest rzeczy, a wszystkiego nie dasz rady zrobić, to musi też boleć. Z jednej strony jest fajnie ciekawie, jak zaczynasz, bo chcesz nałapać, a w pewnym momencie, jak już osiągniesz, tak, że ci przychodzi tego i w, nie tylko, że ci przychodzi, a wywalasz to, co złe i bez sensu, tylko przychodzą ci same, same większość dobrych rzeczy, a doba ma 24 godziny bo... i to już się <śmiech> robi też problem. <śmiech> robi się ciasno, ale myślę, że on... i Znajduje też dużo czasu na te najlepsze projekty spośród tych, które się pojawiają, bo zaangażował się na Avengers i teraz Star Wars i ma swoje dwa projekty y, rozgrzebane i myślę, że te dwa projekty są miażdżące, bo wiesz, te filmy i gry, które przychodzą teraz do Imaginarium, to są projekty, które jakby są wtórne, mhm. wykorzystują te technologie, o, tak. robią to z rozmachem, są wielkie budżety, duże, duże kampanie, fajne gry albo fajne filmy, ale tam nie ma dużych wyzwań tej... dla NBA. Jeżeli on zrobi folwark zwierzęcy, to tam będzie tyle aktorskich wyzwań, że już wolę nie robić innych filmów na razie w ogóle, bo tam czeka Ta. nas naprawdę coś fajnego, Ta. coś niezwykłego. Coś, co można zrobić w sposób, którego dotychczas nikt nie robi, a nie w sposób, który już robiliśmy, a teraz robimy go tylko trochę lepiej. To nie jest tak wymagające od człowieka ani kreatywności, ani poświęcenia, a jednak wchodzenie w te obszary, taki biznesowy, ten błękitny ocean, to, to powoduje, że bardziej się chce, bardziej się chce. A jak to jeszcze wychodzi, no to satysfakcja z tego jest taka, że się jeszcze bardziej chce. I potem to już idzie do przodu dalej. Mm, I potem jako, mamy naukę. Żeby ci się chciało chcieć. <śmiech> Wiesz, ten performance mm. capture to też jest Andy'ego. To on wtedy był, miał taką prelekcję, wystąpienie gdzieś kiedyś w internecie właśnie zaczął swoją przemowę od tego, że Szanowni Państwo, jestem pierwszy na świecie zdiagnozowanym performance-captycholikiem. I myśmy, ja to w tym filmie zobaczyłem, nikt nigdzie w internecie nie przechwycił mm -hmm. tego, te, te, tego, tej Czekało nazwy, na ciebie. słowotwórstwa. No jak pojawiła się idea tego, że robimy studio i ono będzie mockup.pl, to pod spodem dopisałem, performance-captycholik. To, to jest coś innego, nie? Standardowo, że studio od Prawda, przy, tam przechwytywania ruchu jakby po polsku czy motion capture, a to jest coś, co chwyta, tak przerzucasz ten i patrzysz, hmm, i to jest plan, to jest po, po prostu plan. super. Ja się spotkałem wtedy z Endym, miałem kurtkę <coughs> na naszym mockup.pl i podpowiadał performance Captureholics i to była idealna zajawka do tego, tak. żeby go zagadać hmm. i powiedzieć, no co ja... Świetne prostu, otwarcie. Wtedy jeszcze nie miałem kamer, wtedy byłem takim koordynatorem mockupowym. I tak jak pojechałem do tego, domu, że zajmuję się mąszą grać w tym, y, y, jakieś tam eksperymenty z awatarami robię, ale jestem performance kaprzyroholikiem, wytatuowałem to sobie, znaczy wydziarałem, no wyhaft wyhaftowałem na to na... i to strasznie go zabije. Tak, to jest ten, to, ten klucz, ten zauważyte klucz. Zauważyte już cię będzie pamiętał, też już dzienie ten on no, od razu Polen no, będzie nadzieje, wiedział, ja tak, to tak sądzę, to bo to są, to to to są takie... te małe rzeczy, te małe szpileczki, które nie są przeszkadzające, ale zaczepiasz się o kogoś i ta szpilka zostaje i potem, jak się spotyka, ponownie mam nadzieję właśnie, że ci się uda ich w ogóle nie tylko spotkać, ale coś zrobić razem, no bo no, świat jest otwarty zresztą, tak jak i dzisiaj tutaj jest ekipa z Danii przecież i teraz jeszcze, jak się otwieracie szerzej poprzez internet, to świat stoi otworem, ale ważne, że robicie i robicie to, co to, co kochacie, to, co was napędza i to, co jest fajne i oby wam się nigdy nie zmudziło i mam nadzieję, że nigdy z nałogu się nie wyleczycie, przynajmniej tego. Z innych może lepiej, ale z tego, z tego i żeby zawsze, no zawsze było właśnie coś do roboty, a zapowiada się na to, że będzie, bo coraz więcej tego przecież zapotrzebowania jest, tak jak ja obserwuję, z, zupełnie z boku, a ty w tym siedzisz przecież. M mogę tylko podziękować za dobre życzenia, trzymać kciuki, żeby nie zapraszyć no to, to, to studio. Pomysły są fajne, gry, które przychodzą do nas też są, też są ciekawe. E, pojawiają się fajne wyzwania, y, zwłaszcza no, kiedy trzeba na przykład nie wiem, ten casting tych dzieci do Mine, To było fajne doświadczenie. Bardzo ciekawe doświadczenie ostatnio mieliśmy z dyscyplinami sportowymi, bo zmokapowaliśmy no, łącznie z miotaniem kulą. <laughs> Takie dyscypliny, że w życiu się nie spodziewał, że można to robić w studium mokapowym, bo graliśmy też w A <laughs> dobre <laughs> Piłki pi pi pi latały po całe studio. A bez ofiar i się obeszło ludzko-sprzętowych na dodatek. Bez, bez strat no. sprzętowych i strat w ludziach też się obeszło e i to są takie fajne, fajne perełki. Liczę na to, że tych projektów będzie trochę więcej jeszcze że pojawią się i reklamy, które będziemy mogli robić za pomocą Motion Capture, bo na chwilę obecną dużo studiów w Polsce, takich postprodukcyjnych i także studiów robiących gry, wciąż ma jeszcze swoje pipeline ustawione pod animację ręczną. Ja to rozumiem, no, zatrudnili sztab animatorów ręcznych, muszą ich utrzymywać, ci ludzie też nie bardzo chcą odpuścić, a poza tym robią też wspaniałą robotę wielokrotnie, ale... To jest kierunek, który przyspiesza zdecydowanie pracę mm -hmm. i pomimo pozornej y, wysokości kosztów, tak naprawdę obniża te koszty, bo jeden dzień tutaj pozwala oszczędzić miesiąc bądź dwa miesiące pracy w studio tego zespołu animatorów, co finansowo przekłada się po prostu miażdżąco na korzyść mockupu. Ale jeszcze nie wszyscy to wiedzą, jeszcze nie wszyscy mają doświadczenie, to wymaga też trochę zmiany oprogramowania, które jest, kurde, <laughs> bardzo drogie. Jak zawsze. I to są takie drobne rzeczy, które, które jeszcze nas tu powstrzymują, ale jest coraz fajniej, tak jak powiedziałem. Ale się no, dzieje. Mamy, mamy klienta zagranicznego, liczymy na to, że będzie ich więcej, bo widzą też, że robota, którą robimy w Polsce, jest po prostu dobrej jakości. Nie, nie dajemy ciała i dajemy z siebie wszystko, robimy I to najważniejsze, bo nawet jak coś się nie uda, nie dajesz z siebie wszystko, to wiesz, że dajesz siebie wszystko przynajmniej. I to już jest, powiedzmy, niezależne w tym momencie od Ciebie, bo to tyle jest czynników, też sobie wyobrażam, dodatkowych, mhm. ale jak robisz wszystko, co możesz i taką, taką masz świadomość, to no po prostu zrobiło się wszystko, nie? Tak, Reszta już się toczy, tak. toczy jak się potoczy. Tak. Albo się wytoczy, albo przetoczy. <grych> Trochę to wynika, <grych> tak że... z tego, że my tutaj z Michałem pracujemy sami. Mhm. E, w sensie nie sami, no bo jest jeszcze z nami Mateusz, ale że bezpośrednio jesteśmy zaangażowani w każdy projekt. Tak. Więc to z czym bardzo osobiście odbieramy to, żeby jakość tych danych, które przyjdą od nas była miażdżąca. I klienci to widzą widzą też, że efekty, rezultaty, które uzyskują u nas, y, są lepsze niż mogliby je uzyskać gdziekolwiek indziej. Bo jeżeli pojedziesz do studia w Niemczech czy Wielkiej Brytanii, to wejdziesz na salę, personel odpali sprzęt, zarejestrują Ci te dane, oddadzą Ci te dane po sesji i koniec. My od samego początku prowadzimy naszych klientów, no nie prowadzimy ich za rękę, bo nie zawsze trzeba, niektórzy mają duże pojęcie o, o, o którzy niektórzy żadnego, są pierwszy raz ale zawsze i, i doradzamy, i konsultujemy, i pomagamy, wyjaśniamy, jeżeli widzimy jakiś np. bałagan w, w liście animacyjnej, to pomagamy ją poukładać, bo wtedy klient zamiast zrobić 70 animacji w ciągu dnia, zrobi ich 120. Dla niego jest to super efekt, Taki bo skok, tak. właściwie całą grę są w stanie zrobić w ciągu jednego dnia, dla nas jest to, jest, jest to fajne, bo klienci od razu widzą, że wam zależy, a nie bierzecie tylko kasę, nie? I, i, i do widzenia właśnie, tak jak tam mówię, tylko wkładacie, wkładacie we wszystko, voila, we wszystko wkładacie siebie, od A do Z. I ja to widzę dzisiaj po tych kilku godzinach, jak siedzę, że to, to jest po prostu no niesamowite trud wkładany, ale trud połączony z lekkością, to tak jak ja nagrywam podcasty, ja to nazywam ciężką zabawą. Ta, to, jest, to, to, to, jest, to jest to, co ja sobie na koszulce zrobię, na nowej, bo to jest prototypowa, ale na nowej, bo to jest, to jest właśnie to najfajniejsze, że masz nie dość, że fundusze jakieś z tego, mhm. a masz frajdę i no coś tworzysz, nie robisz produkt, który, bo to nie są produkty, dla mnie to jest coś więcej, wy nie robicie produktów, tylko usługę, coś więcej, właśnie też nie w takich, nazwijmy to branżowych terminach, ale coś więcej, z czego nie umiem dobrze słowami oddać, ale coś tworzycie po prostu dajecie z tego cząstkę siebie i to widać właśnie tak na zasadzie, że ta animacja, do, animacja, te ruchy są dopracowane, jest włożone, jest to przemyślane i klienci też to widzą, przychodzą, na pewno trafiają się gorsi, tu już nie wnikam, bo to mnie akurat mało interesuje, ale i trafiają się, no trafiają się tacy super, tacy średni, ale no, najważniejsze, żeby właśnie wkładacie z siebie wszystko w to i to jest coś niesamowitego i na to się świetnie patrzy. To, to myślę, że to, to nam zaprocentuje. Tak, no, też tak sądzę to... i trzymam kciuki, bo żeby rzeczywiście Andy i Andy i nie Andy Serkis, i żebyście sami byli Serkisami, <głos> żeby on się od <głos> no, was to uczył, będzie, to, będzie, to, to będzie, jest, no. on też no. musi w którymś momencie samym wszystkie pałeczkę oddać, no bo to mi niego, najważniejsze, żeby nie podchodził do tego jakoś negatyw negatywnie, tak? Nie, no wiesz, to jeszcze dużo, jeszcze, jeszcze, jeszcze, jeszcze, jeszcze dużo dużo wody upłynie, bo oni mają, wiesz, i zamożniejsze budżety, a i dużo większy rozmach i dostęp naprawdę bezpośrednio do, choćby do technologii, bo są we współpracy z Oxfordem, w związku z czym dostają prototypowe kamery. No tak, a oni mówią bezpośrednio, o co by można było poprawić, a nie, że ci tam sami się bawią w tym laboratorium, się, tam, tylko on mówi, że wiecie, bo tu można by pewnie poprawić, tak mi się wydaje, że tak na to działa, pewnie. że to jest obopólnie, no tak, nie? Na bo... pewno tak jest, że Vycon czerpie... Na pewno tak jest, że Wajką czerpie także wiedzę i jędy na pewno dzieli się swoimi doświadczeniami. To nie jak z iPhonem. Po, po, po, po to, by współpracować. No tak, dobrze. Żeby, żeby rozwijać tę te technologie. A, ja, będąc wtedy w imaginarium, miałem przyjemność oglądać prototyp tego hełmu te Hermanta do u, u, nagrywania mimiki. Kara mhm. y się to nazywa, czy cara. Ja wolę te care, się to czarę, bo z carem mi się kojarzy. No nie. Będę rządzi. I z cerą trochę, <laughs> przecież twarz. Kara to tak jakby samochodem. No, KIA-KARA, nie? Albo w ogóle kara za coś. No, no, to szczególnie kasyk, w naszym języku. Ten, to wygląda trochę jak byłby KAROL za ciężkie grzenie. <śmiech> no, ale to już takie wewnętrzne żarty. Wiesz, to jest taki hełm, w którym się nie można całować. Z dupy. <śmiech> 2.0 wersja <śmiech> będzie poprawiona, nie Macie? Musi Może. być coś do poprawienia, Ty byś chciał od razu wszystko, żeby Możesz? można w tym hełmie Wiesz, robić. jak to wygląda? Wydaje mi się, że gdzieś widziałem jakieś zdjęcie. Kask, masz kask na głowie? Mhm akurat yy, cara ma tak, że ma takie pałąki po lewej i po prawej stronie. I tu kamerki a, toki, ustające, nie? No takie, nie? Takie pręty na wprost i jakieś 20-30 cm od twarzy są zamontowane cztery kamery tak, no. podczerwieni. I na twarzy maluje się markery mhm. te, te mimiczne i rejestrują, i rejestrują tę mimikę. Tylko że no tak, każda walka może zakończyć się tym, że po prostu dostaniesz w te wystające tutaj tak. Pręty, kije. No. Bójka, no nie Też. przyciągniesz jeden do drugiego, bo się po prostu nadziejecie wzajemnie, wydubiecie sobie oczy. Przy całowaniu to samo, ale nie wydubiecie sobie oczy. Chyba, że ktoś ma ten, jak ten skisów język, to on by sobie poradził. Z tym. No, tak, ale to nie taki film kręcimy. <laughs> Jeszcze. <laughs> Są, są, są minusy tego systemu, ale widziałem go w formie prototypowej i to tak mhm. właśnie Andy go konsultował i to on doradzał, jak powinno to wyglądać, więc na pewno jest to najlepsze rozwiązanie na, na, na chwilę obecną. No tak, ale to jest jakaś wersja, a potem będzie jak z iPhone'em, czyli nie wszystkimi rzeczami będzie coraz coś. A myślisz, to... będzie jak z iPhone, będzie skre... coraz większe? No, nie będzie można baterii wymienić, no, przy... w karty pamięci wsadzić, nic. Ale się nie wiesza. Może, nie wiem. Dla mnie to za mały atut. W każdym razie, wiesz, no, no, no jakoś to pchamy, nie? Czy będą jakieś fajne projekty w przyszłości? Dużo no to już nie, jakby nie od Was zależy, nie? Zupełnie nie od nas zależy. Tylko kto przyjdzie. Trudno, trudno nam jest się też reklamować daleko i z rozmachem, bo to wymaga dużych nakładów pieniędzy. Jak uda nam się gdzieś pojechać z jakąś misją gospodarczą, popromować nas, to super. Jeździmy trochę z wykładami po Polsce, opowiadając o kapie, Wykładamy też w Game dev School ten przedmiot, czy wykładamy? Organizujemy taki warsztat mhm. w trakcie trwania kursu, na którym uczestnicy kursu mogą poznać techniki i całe zaplecze studia mockupowego, jak się do tego zabrać, jak przygotować, na czym polega praca, jak uzyskać maksymalne rezultaty, efektywności raczej, bo to już technicznie zostaje po naszej stronie, ale jak właśnie zrobić tak, żeby wejść do studia na jeden dzień i zrobić praktycznie całą grę w jeden dzień, a potem już tylko jeszcze przez dalsze miesiące siedzieć i obrabiać te dane już w studio się tak naprawdę, no bo animacje są gotowe. No tak, tylko potem zatko godziny. Zatko, wiesz, jest... trudny biznes, trudny przemysł, trudna robota, bo, bo branża się rozwija, technologia jeszcze nie jest tak mocno spopularyzowana, mm. natomiast są bardzo fajne perspektywy. I... To wystarczy na razie. No musi wystarczyć, <laughs> na, na chwilę <laughs> obecną jest tak, że e, nie kosimy tu jakiegoś, wiesz, nie przyzwoicie no, wielkiego hajsu. Osoby, które są, nie widzą tych Ferrari Aston Martinów, które stoją... No, no. Tego, teraz tu mówię, no właśnie, no i te, te, tego garniaka. I te, te, te garniaka od Armaniego. No właśnie. Sam Armani tu stoi z boku. W garażu no. Armani siedzi w garażu, na jednorazie. No musi, musi robić swoje, po prostu nowe garnitury, bo przecież nie będziesz nosił tego samego garnituru dwa razy, nie? No. Nie, nie ma, nie ma, nie ma gigantycznych pieniędzy. Wiesz, Ale satysfakcja jest, jest, nie? Jest, jest dużo pracy. No. dużo pracy, jak się zrobi fajne rzeczy to, to, to jest na pewno duża satysfakcja jak widzisz potem, jak te gry zdobywają rynki światowe, to jeszcze bardziej się cieszysz dla mnie jest to dużo bardziej wartościowe śmiało cię, bo mhm. to... w studiu praca w RE więc nasza rozmowa została w tym momencie przerwana dalszy ciąg rozpoczyna już inny temat bardzo inny no co synku, już grzeczniejszy rzecz, będziesz... żenujące jakoś 720p, no nie jest to 8k jak teraz, ale... No, no. Ale, ale, ale wystarczy, jak przysuniesz blisko. No, brązowo-zielona. Miał gorszy dzień. Napisał bo... ją, kocham Cię, tato. No. <grystanie. <grystanie> Potem wycięliśmy ten kawałek ściany, oprawiliśmy, w piwnicy. No. No. Dostaniesz go jako ten, w prezesie... Posok, nie, no. <grystanie> Widzisz, co on wnosi do Twojego związku. Także, no dobra, to by było dobre, to właśnie to, to by było mnie fascytowe. Tak, tak, dzie dzieci to prawda, dzieci do, do związku noszą dużo kupów. No, dużo. a potem krzyku, długów, a przynajmniej tak to sobie wyobrażam. Nie, wiesz, Czartu... krzy, krzy, krzyk, krzyki są jeszcze do przeżycia. <śm> krzyczy. Sam krzyczysz, tak jak już nie możesz z nimi. <śm> Wydatki też są do przeżycia, no, ale kurczę, zmiana pierwszej pieluchy to jednak było wyzwanie. Mm. <śm> John Rambo tego nie przychodził. Mam zdjęcie pierwszej paczki pieluch. Wrzucony do koszyka. My. Pierwsza moja paczka. No proszę, kiedyś loki, włosy się kolekcjonowały, dzisiaj zdjęcia kupy. Nie, kup nie fotografowałem, fotografowałeś, żartujemy tu sobie, no. ale, ale kurczę, no dużo, dużo, to jest niesamowite. No tak, no wiesz. Jak jest dziecko małe, to dużo płacze, dużo jej, cały czas trzeba zmieniać piruch. No. Jak ktoś mało wrażliwy, ty, <laughs> to musi liczyć na żonę. <laughs> dobrze, że masz taką marzenkę, jaką masz. No, wspaniałe. Odciążyłem mnie trochę w tym temacie, choć zapomnieć mi tego nie daje. Słusznie, z drugiej strony, że się nanosiła a dwa razy po 9 miesięcy to jeszcze, no. to też jest 18 miesięcy, to sobie wyobraź nosić, nie wiem ile tam jest, 3 do 5 kilo powiedzmy w brzuchu nosto. Mo mogłaby ci zrobić taką szkodę przetrwania, żeby ci przyczepiła i noś teraz. No. Potem jak wrócisz, jeszcze tu ci tam ówdzie przykręcę, żeby no, zobaczył to, to, to jak boli. To, to, to, to, to no zobacz jak to jest, tak, No, także. Masz tu kamień pod plecy, jak sobie na kanapie sią, się bolał. dużo wiesz na tym. Dużo filmów oglądam, że jestem film o grobocholikiem, także to, to, to, to się człowiek naoglądał to. Z doświadczenia nie wiem i się nie dowiem, ale. Nie, jako dzieciak nie ma, chyba. Nie ma no właśnie nie, jakaś nisza to jest. To Magochi taki. To, że my wiemy, co to znaczy, myślę, że część osób to w ogóle nie wie, co to jest. Nie, yeah, mój mały syn, teraz tam... Tak? No, ale no, on ma dobre, dobry wzorzec, który go uczy, ale no, niektóre no, osoby... No, tak, no nie wiem. Faktycznie Pegasusa my kupiamy. No, no to najlepsze narzędzie rozwoju growego. Przy gry, ale PlayStation akurat nie jest. Na aktualnie najlepszym narzędziem, a Pegasus jest genialny. Super, bo no. bez agresji Tak, Super Mario, o, co, o co innego Pan w nich chodziło że już w tym momencie. Super. 30, 30 zł No, tak dzisiaj. A kiedyś na komunie i się zbierał, przynajmniej no, za jak ja. Ale nie no, ale tamte to było to oryginalne, nie? To były albo jakieś nes -y, tak nie te. Nie, Pegasus to była podróbka NESA. NES, NES Pegasus i co tam jeszcze było? NES był Ifamicon. potem też. No i Famikon był przerobiony. Także ja też ja od tego zaczynałem, bo jakoś do Atari, do tych innych nie miałem, zresztą też nie on na tyle lat ale to dostałem tego ZUSa, to potem z bólem serca go oddawałem, ale oddawałem po to, sprzedawałem właśnie, żeby właśnie na pierwszy PlayStation że takie takie że to był ten pierwszy model, i tam na stykach było coś nie tak, jak wpinałeś ten, to potrafiło, wiesz, tam się błyskać prądem, więc tak mogło mnie zabić w każdej chwili, ale warto było. To też było Także to, to jednak narzędzie rozwoju to niesamowite. Powiem też, też te, te łóżka polowe rozstawione na bazarach i całe Tak. Albo ktoś jak gdzieś tam jakieś te, te takie legendarne Złota Piątka albo coś takiego to gdzieś krążyło, gdzieś tam na tydzień wow. wyrwałem od kogoś, to po prostu, to nie to, że teraz klik, klik i nawet nie poczujesz, bo zrobisz przelew e, i ci prawda zjedzie z konta i no masz 0 jedynki 1, a nie ten żółty kartridż, wow. który się chuchało, chociaż nie powinno się chuchać, bo to jednak <śmiech> bakteria <śmiech> i ta cała reszta, to no ale teraz są inne rzeczy, inne zabawy. No. Da. Da. Ja to dziś, jak teraz oglądam jakieś gameplaye, tak sobie czasem sentymentalnie odpalę kontrę i jakieś dalsze misje to ja pamiętam <grym> nawet. No, <grym> tak Co tam było, nie. To się jak tyle razy przechodziło. Co było którędy iść, jak, jak uciekać przed tym kręcącym się jak, i ulubiona moja broń, wszystko. A jak dzisiaj usłyszę, że to jest taka trudna gra i tego się skończyć nie da, to po prostu a tam to, był, to było pikuś, to jakoś z automatu wychodziło, nie? To jest zdolność manualna, który jest całym wszystkim ani smartfon, ani tablet nie zastąpi, czyli to pacanie w, w, w ekran, chociaż są takie drobne tytuły, teraz właśnie w Lublinie studio założyli Mutated Byte i oni mają taką aplikację jak Shadow Assassin i tam rzeczywiście, jak ja nie jestem tabletowy, to oni fa fajne pomysły aplikują i słuchają publiczności i jest odzew i tak, takie drobiazgi, jak tam na przykład kiedyś no, poczułem, że na śniegu może by się pojawiały ślady stóp albo żeby muzyka się zmieniała, jak starcie czy ten. I nie tylko mnie, ale innych słuchają, po prostu zbierają to i starają się to poprawić, też mi to wielką, wielką radochę. I jak ja nie lubię po prostu tabletowych gier, bo ich nie rozumiem, tak to określę najprościej, bo no. są za proste, to, to, to, to u nich jest, jest zabawa, także to, to, to jest fajne. Jak to się nazywa? Shadow Assassin. A jaki masz system? Android. No, no to będzie, bo on jest na razie na Androidzie, to nie jest na, na iOSie, także powinno być. Tam pierwsze trzy poziomy są darmowe w podziemiach, a potem tam trzeba jakieś tam złoty coś tam, czy tam dwa coś tam e, dokupić sobie, teraz chyba dwa, dwa światy wypuścili. Sesji, nie? Ten za... pierwszy z góry, no. No mi się to podoba hmm. bardzo. <coughs> Fajnie też zresztą, jak nie będziesz miał co robić, to kilka podcastów z nimi nagrałem, także bo oni mnie gdzieś tam wyhaczyli na jakieś, byłem, nie wiem, nie rozumiem dlaczego, ale teraz zaprosili mnie, że dziennikarze byli growi, a ja nie postrzegam siebie tak, ale zostałem zaproszony, to poszedłem e, i właśnie Pod potem... Z... Kosterem, no, jesteś... Te, teraz tak, a... no może, Duża dobrze. jest, tylko przez wi mogę. Aha, no to poczekam na Ciebie, także zobacz, bo... Wybieraj tylko przez wi dalej. Jak Ci to pójdzie? Anuluj dalej. <laughs> dalej anuluj, tak? Instalowanie. No. Aha, no to dobra, i teraz będzie go trzymał sobie w pogotowie, aż się podłączę pod wi tak? Chyba tak. Nie wiem, bo ja mówię że rzadko Me z tego nie? korzystam. 500 mega wfru, Pytam ile. Czasem boli. E, także, ciekawe są na Twojej opinii. Jeszcze mi się, ten, to właśnie sobie przypomniałem z takich pytań, widziałem na profilu na Facebooku, że z teatrem współpracowaliście z tym jakimś ludkiem, możesz to rozwinąć, czy to jakoś, bo to tak ciekawie zabrzmiało, a nie wiem, czy jest to ciekawe, ale to się Pytanie okaże. Co, ale jest to bardzo ciekawe. No. Bo, yy, yy, yy, sąsiedzi tak, tak, to krzyczą, nawołują do siebie w ten sposób. Zrobiliśmy, czy właściwie dostarczamy wirtualną postać do spektaklu teatralnego. Teatr Roma jest pierwszym państwowym teatrem repertuarowym, który zdecydował się na to, żeby w trakcie spektaklu pojawiła się wirtualna postać wyświetlana na ekranie, jako bohater spektaklu, która jest sterowana z wykorzystaniem motion capture. I sprawa wygląda tak, że w specjalnym pomieszczeniu ukryty jest aktor, który, przed którym jest kamera, która rejestruje jego mimikę i rejestruje ruch jego ciała. No i jest pan kanapka na ekranie w spektaklu opowiadającym o zdrowym żywieniu i o, i o grach wideo opowiada ten spektakl. No i pan Kanapka rozmawia z głównym bohaterem. Jest tam jedna scena, w której on się pojawia. My dostarczamy tego pana Kanapkę. No i to tyle. To taki początek, wiesz, bo No tak, no musi być ten yy. pierwszy krok. Jak yy. Staram się. Yy, kombinuję, jakby tu yy, zacząć robić filmy na żywo, takie, które można wyrejestrować. W przestrzeni mokapowej teraz. Wchodzą aktorzy w przestrzeń. Od razu na ekranie masz podgląd gotowych modeli, gotowego, gotowej scenografii mm -hmm. dookoła. Włączamy rekord, oni grają, włączamy stop, jak na planie filmowym, gotowe no, tak. ujęcie. To samo chciałbym zrobić w teatrze z wykorzystaniem hologramów. To znaczy, że zaczyna się spektakl, wchodzą postacie na scenę, wchodzą aktorzy prawdziwi i mogą w interakcji razem występować. I wyglądają hologramy zwłaszcza na tyle wiarygodnie, że, że to po prostu w teatrze się broni. Ale jeszcze ani nie ma takich możliwości wyświetlania holograficznego, które by na to, na to pozwalały, ani jakość tych animacji sterowanych w czasie rzeczywistym nie jest tak fotorealistyczna, aby to było y, moim zdaniem dobre. To jest dobre. To nie wygląda źle. Ale może być lepsze. Ale może być lepsze. Może. Dużo ładniej mogą się układać fonemy, czyli, wiesz, praca ust może wyglądać dużo lepiej. E, możemy poprawić oczy i, i dać aktorowi większą możliwość ekspresji poprzez mm, manipulowanie tymi elementami anatomicznymi twarzy, jak oczy. To poprawi wiarygodność tych postaci, które wyświetlamy, i sprawi, że osoby, które siedzą na widowni, to najgorsza możliwa jest y, publiczność, bo oni na żywo widzą wszystko <laughs> i każdy szef, jak coś nie wyjdzie, to oni będą to widzieć, po prostu nie będą klaskać, albo będą gwizdać, albo rzucą czymś. Albo naraz. Więc tutaj trzeba się bardzo mocno przyłożyć. Mhm. Więc zanim pójdziemy tak daleko, żeby wprowadzić hologramy na scenę, bo pomysł jakiś tam mamy na to, jak to zrobić, natomiast zanim pójdziemy w tę stronę, to zdecydowaliśmy się we współpracy z duetem Jacha, to są moi przyjaciele, Hania Kochańska i Jacek Zawada, którzy tworzą tę grupę teatralną, poeksperymentować i ja im zaproponowałem, słuchajcie, może byście zrobili spektakl, do którego zrobiliśmy wirtualną postać. Ona mi się mogła wyświetlać na ekranie na początek i jakoś trzeba by wybronić tę konwencję, że ona jest na tym ekranie. I oni napisali spektakl, napisali scenariusz trochę dostosowali chyba wcześniejszą historię, trudno mi teraz powiedzieć, jak to się odbyło, nie chcę, nie chcę wchodzić mhm. w szczegóły, bo, bo ta kwestia kreacji spektaklu była całkowicie po ich stronie, my tylko technologicznie ich wsparliśmy. No i znaleźli taki spektakl, namówili Teatr Roma na to, żeby, żeby Teatr Roma wyprodukował ten spektakl. Teatr Roma się zgodził, była, była premiera, jesteśmy świeżo teraz po czterech spektaklach zaledwie. Więc jeszcze nie mamy pełnego feedbacku, wiemy, że dzieciom się podoba. Byłem na tych spektaklach i widzę, jak bardzo w, nie lubią Pana kanapki, w sensie, że jest, jest złym bohaterem, to jest taki negatywny, on się tak pojawia, tak namawia do jedzenia hamburgerów, czekolady i gazowanych napojów. A przecież nie powinien, bo jesteśmy o zdrowym jedzeniu spektakl, więc dzieci go nie lubią, reagują na to bardzo żywiołowo i, i faktycznie trzeba przyznać, że chyba, chyba to zadziałało, dobrze, dobrze się to sprawdza. Mamy pomysły na dalsze spektakle, ale wiesz, to jest jeszcze bardzo wczesny etap. Nie jestem w stanie dużo powiedzieć, bo, bo, bo nie ma jeszcze żadnych konkretów. Natomiast wiem, że jest to bardzo ciekawy kierunek, w którym chcemy zmierzać i będziemy tym interesować inne teatry w Polsce, żeby także wprowadziły do swojego zespołu takiego wirtualnego aktora, który też ani nie potrzebuje miejsca w garderobie, ani garze nie woła. O, nie, nie, woła, ale, ale trochę inaczej. Bardziej wirtualnie. <śmiech> przyjmujemy przelew. <śmiech> Elektroniczny. <śmiech> <śmiech> Bitcoina. No To kolejny fascynujący kierunek. To rzeczywiście, na brak zajęć, nie możecie narzekać. Nie. w żaden sposób. Nie, w żaden sposób. Chyba, że co chwilę ktoś jeszcze dzwoni, ktoś się zgłasza, że coś, tak jak dzisiaj ten, od te, tego skanowania. No, pojawiają się firmy, które chcą współpracować z nami. No, Michał, przez cały czas jeszcze tego siedzi w The Flying Wild Hawk i robisz Shadow Warrior'a dwójkę. Jak ja robi się? Michał jest leadem postaci. Lead, anim, lead character animator, tak to się nazywa fachowo. I robi kawał dobrej roboty, jak widziałeś trailer, albo jakiś Widziałem. No to, to no, wszystko tak. tam wiesz. Michał wypuścił z rąk te potwory. Pytanie jakie jeszcze chowa. No, nie, ja. O, jakie jeszcze chowa. No właśnie. <laughs> Najlepszych jeszcze nie pokazali. No wiesz, no to też. Ja, ja jest... Cześć co, zwrócisz za 25 godziny? Tak. Czy to jest A nie ja działa? Czwarta, Czwarta, 21 Dobra okay. Słuchaj, jutro o godzinie 13 przyjedzie ten człowiek. to się Ta firma się nazywa Twin 3D twin 3Dpl Jutro o 13 będzie tutaj, żeby się z nami spotkać jakby tam jeszcze Dobra, a teraz jeszcze jeżeli możesz jeszcze poczekać, bo 25 listopada się do mnie odezwa. Teraz to pipi, Piszę w sprawie atrybutów, jakie będziemy potrzebować na nagranie w środę. Wygląda to następująco, okej, okay. to ja się tutaj to odpropię, ja to ogarnę. Dobra. Hmm. Czyli po dzieje się i oby, i oby się działo, i pozytywnie, <laughs> bo razem czasem się negatywnie dzieje. Trochę za dużo się dzieje, wiesz, bo ja sobie strasznie dużo jakichś takich zajęć znajduję. Ten jakieś projekty się angażuje, nie. które wiesz, ja sam wymyślam, albo przychodzą do mnie. <głos》>, więc w po prostu ale zastanów było... się, gorzej by było, jakby nie było, jakbyś nie miał co robić. Nie? Bo jesteś, nie gorzej, Tak, jak nie obserwuję podobnym typem człowieka, co ja, kiedy jak nic się nie dzieje, to za dużo się powiedzmy w głowie dzieje i człowiek się sam napędza. A jak ma zajęcie, to przynajmniej się realizuje i jest fajnie. A jak jest za dużo, to jasne, jest zmęczony, ale ja uważam, że lepiej być zmęczonym zbyt dużą ilością projektów, A. nic, nic, nic się nie dzieje, to wtedy jest najgorsze zmęczenie. Najpierw być zmęczonym współpracowaniem niż no. nic nierobienia. No. no, bo to jest A takie... Nic też męczy robicie mnóstwo i ja jestem pod ogromnym wrażeniem, a to, co u mnie w makówce, to i na języku, bo ja jestem tym nietypowym dziennikarzem, Jak to mówisz? Mówisz Czy, Tak, a czasem nie myślę i mówię, ale to też się zdarza, <grytanie> także jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem i dla mnie, no, gwiazdka przyszła wcześniej w tym roku, jestem ogromnie ponownie to słowo, wdzięczny za zaproszenie, tak, a za rozmowę jestem potrójnie ogromnie <grytanie> wdzięczny I mam nadzieję, że jeszcze się uda i mam nadzieję, że te marzenia o których mówiłeś, przynajmniej kilka, żeby się spełniło i to już myślę, że będzie super, bo nowe się zawsze znajdą, ale przynajmniej kilka z nich, mam nadzieję, że się spełnią. No fajnie by było jakby te wszystkie, wiesz, na razie postawiamy kropki, potem jak się udaje połączyć je wszystkie, wiesz, w jeden spójny wzór, to myślę, że dopiero się wtedy fajne rzeczy zaczniemy. Oby. I to świetne podsumowanie. <grych> Także I wielkie wtedy, dzięki. Wtedy też się zapraszam do nas ja mówię, ja mówię się mogę się co, co i mogę przyjeżdżać, dokumentować Waszą ciężką pracę. Także jeszcze raz wielki dzięki. W Świat rozmówcy zabrał nas Łukasz Kucharski. Więcej nagrań na www.podcaston.eu